Od kilku tygodni rozmawiamy o tym, jak to się dzieje, że my, pasażerowie, w spokoju możemy dolecieć do celu, ale nie zawsze jest spokojnie. Zdarzają się czasami turbulencje, które piloci zazwyczaj mogą przewidzieć, ale nie zawsze. Ja to ciągle powtarzam. Myślę, że tutaj też będzie to na miejscu. Kiedy właśnie pytają ludzi o tą o pogodę, czy te turbulencje, to, to zawsze powtarzam, że pogoda i kobieta jest nieprzewidywalna. I tak to rzeczywiście jest. Pogoda po prostu tu no, potrafi płacać nam figle i tak jak turbulencja, która jest pionowym ruchem powietrza i ponieważ samolot się przemieszcza dokładnie 90 stopni w stosunku do powietrza, które się przemieszcza z kolei i w które samolot wlatuje, to różnica kierunków dwóch przedmiotów, jeżeli to powietrze tym przedmiotem można nazwać. W każdym razie samolot wpadający w, taką, w taki pionowy ruch powietrza jest gwałtownie szarpany, ponieważ on się przemieszcza poziomo, ten samolot i, i w związku z tym te kierunki, różnice kierunków powodują tą turbulencję, która jest otrzywana jako turbulencja w samolocie. Ona jest przewidywalna o tyle, o ile służby meteorologiczne potrafią to spisać z meldunków innych samolotów, innych pilotów, którzy składają takie meldunki o, o obszarach takiej turbulencji. Jest o tyle przewidywalna, że służby meteorologiczne potrafią ją przewidzieć, analizując warunki meteorologiczne. I jest również przewidywalna wtedy, kiedy związana jest z zachmurzeniem, prawda? To wtedy można ją zlokalizować, przewidzieć i ominać. Natomiast jest jeszcze również taki rodzaj turbulencji, który się nazywa turbulencją czystego powietrza, która nie jest w ogóle w żaden sposób zaznaczona chmurami i, i w związku z tym, no po prostu jej nie widać, dopiero ją można odczuć, jak się w nią wleci. I dlatego też w samolocie, jak prosimy pasażerów, po to, żeby się zapinali w te pasy, żeby jednak mieli je zawsze zapięte wtedy, kiedy siedzą, a już na pewno wtedy, kiedy się świecą napisy z prośbą o zapięcie pasów, dlatego, że wtedy no, jest dosyć duże prawdopodobieństwo, że ta turbulencja wystąpi. Ona nie zawsze jest bardzo silna, ale bywa tak, że wszystko może po pokładzie fruwać, łącznie z ludźmi, którzy się nie zapną w pasy. To mogą się nagle znaleźć pod sufitem, a w łamku sekundy potem na podłodze. No właśnie, ja raz przeżyłem taką turbulencję, lecąc z Warszawy do Paryża, od dziwo przed Paryżem były bardzo silne turbulencje, że samolotem rzucało na wszystkie strony, ale czy jest taka zasada, że na przykład nad wodami te turbulencje są silniejsze, a nad suchym lądem, nie? No to jest jeszcze, żeby nam w tym wszystkim było trudniej, to jest tak, że uwarunkowania powstawania tej turbulencji są na, naprawdę różne. One są związane, jak powiedziałem, z warunkami atmosferycznymi, z ukształtowaniem terenu, z oddziaływaniem wzajemnym jednego na drugie. Także naprawdę jest dosyć trudno ustalić, gdzie jakim czasie na jakim poziomie i z jaką siłą ta turbulencja wystąpi. Te służby meteorologiczne starają się to robić jak najdokładniej i solidnie, ale mówię, no nie zawsze to wychodzi i nie zawsze się to da przewidzieć. Silne wiatry powodują to, że tak zwane jet streamy, prądy strumieniowe, które występują właśnie w rejonie Atlantyku Północnego, tam gdzie latamy, one z jednej strony pomagają nam w przelocie albo nas wyhamowują w tym przelocie, prawda, ale wtedy próbuje się je omijać. Natomiast latając na zachód staramy się je wykorzystywać, bo to jest tak jakby taki strumień górski, który porusza się woda, w którym porusza się z bardzo dużą prędkością, a kajak, który, który powiedzmy robi spływ takim strumieniem, wykorzystując ten silny strumień, może szybciutko się w stosunku do ziemi przemieszczać. To samo się dzieje właśnie z samolotem. Lecąc na zachód, chcielibyśmy tam jak najszybciej dolecieć i się nie da, bo, bo te prądy strumieniowe, które wieją zwykle z zachodu na wschód, nas wyhamowują. W związku z tym się je po prostu mija i lata się bardziej północą, tam tych prądów strumieniowych jest mniej. I wtedy tak. musi być specjalne pozwolenie na zmianę trasy? Ta trasa wtedy jest tak specjalnie już za planowana. Wcześniej, Oczywiście. bo wiemy, co się będzie działo, tak? Wcześniej ona, tak jak wcześniej powiedziałem w poprzedniej audycji, to ta trasa jest właśnie planowana między innymi pod tym kątem, prawda, jak wykorzystać te warunki meteorologiczne, mm -hmm. żeby jak najszybciej, najekonomiczniej dolecieć. Jeśli już wpadniemy w turbulencję, to co pilot robi? Wyłącza automatycznego pilota i steruje ręcznie, czy ten automatyczny pilot sobie z tym radzi? To zależy, jak silna jest turbulencja, bo do pewnego poziomu turbulencji, który no, jest jak gdyby subiektywnym odczuciem, ale, ale każdy z pilotów ma na ma tyle doświadczenia, że potrafi to ocenić, to do pewnego poziomu pozwala się, że ten autopilot prowadzi samolot, przy czym najistotniejszą rzeczą jest odgraniczyć prędkość samolotu, prawda, i to trzeba zrobić natychmiast, jak się wchodzi w taką turbulencję, albo nawet jak się mają określone, który którym miejscu jest, to wcześniej się tą prędkość redukuje, żeby w tym obszar turbulencji już wejść na zredukowanej prędkości. Każdy samolot ma przez producenta, przez konstruktora określoną taką prędkość do burzliwego powietrza i tą prędkością po prostu się wchodzi i z tą prędkością się kontynuuje lot w tym obszarze turbulencji. Jak powiedziałem, albo robi się to na autopilocie, albo jeżeli to jest naprawdę silna turbulencja, to autopilota się rzeczywiście odpina i pilot musi ręcznie wtedy prowadzić. Pewnie nieraz przeżył Pan silne turbulencje, bije wtedy serce pilotowi? <śmiech> Wie Pan, myślę, że serce bije cały czas, bo jakby nie biło, to ten samolot już by pewnie no tak, pilotem nie leciał. <śmiech> czy są nerwy? No ja nie wiem, ja już parę lat latam, więc mnie takie turbulencje to specjalnie tam nie denerwują, bo no, no bo to jest jak gdyby mój chleb powszedni, prawda? Wiem, że na pasażerach to wywiera pewne wrażenie, na tych, którzy mniej latają, większe, na tych bardziej doświadczonych z większym milarzem, mniejsze pewnie, ale tak, ale to, to zawsze turbulencje jednak powodują, że, że to serduszko pewnie mocniej pika. Natomiast no, należałoby to powiedzieć, że każdy samolot jest policzony na, na takie turbulencje i w zasadzie no, ja nie słyszałem, nie znam takiego przypadku, żeby samolot rozleciał się w powietrzu tylko ze względu na turbulencje. Dziękuję bardzo. Marek Szufa był moim i Państwa gościem. Pan Marek jest pilota. Dziękuję bardzo. Audycja powstaje przy współpracy Aeroklubu Krainy Jezior, organizatora festynu lotniczego Mazury.